Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy jest trzynasta. Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Żołądkowicz. A w dwójce czas na wiadomości kulturalne, na które Państwa zapraszam. Aldona Łaniewska, Wołk. Europejska Stolica Kultury Lublin 2029 będzie instytucją współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Lublin. Obie strony podpisały w Warszawie umowę, która gwarantuje współfinansowanie. Szefowa resortu kultury Marta Cienkowska podkreśliła, że bardzo zależy jej na tym, by wykorzystać tytuł Europejskiej Stolicy Kultury do promocji Lublina i Polski. Chcemy podkreślić, że Europejska Stolica Kultury jest naszym wspólnym przedsięwzięciem i rządu i samorządu. Realizujemy jeden wspólny cel, którym jest nawiązanie więzi, budowa nowych relacji, wspólnoty w Lublinie, w Polsce, ale także całej Europie. Bo to nie tylko zadanie promocji miasta, ale także praca na rzecz ludzi, na rzecz społeczności lokalnej, praca na rzecz naszego kraju i promocji całego naszego kraju. Umowa będzie obowiązywała do 2031 roku. Każda ze stron na realizację programu kulturalnego ESK przekaże w tym czasie po ponad 56 milionów złotych. Obok Lublina w 2029 roku europejską stolicą kultury będzie także Kiruna w Szwecji. Pozostajemy w stolicy, gdzie na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej od dziś zagości ostatnie dzieło Giuseppe Verdiego Falstaff. Realizacji spektaklu podjął się reżyser Marek Weiss. To jest gorzkie stwierdzenie, że życie jest żartem, że wszystko jest zabawą i że wszyscy są w jakimś sensie oszukani przez to, myśląc, że to jest zabawa. Na tym polega przesłanie Falstaffa. Chcieliście zabawy, chcieliście, żebym napisał coś wesołego ja nie mogę napisać nic wesołego, takiego jak oczekujecie, bo ja umieram za chwilę. Ja cały czas czuję śmierć na plecach i to gdzieś się w tej muzyce odbije. No i odbiło się. To jest pochwała życia falstaff Verdiego w reżyserii Marka Weissa a od dziś na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Tymczasem w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku prapremiera spektaklu Sprawa Dawida Frankfurtera. Sztuka opowiada o wpływie przeszłości na teraźniejszość. Dialogi powstały w wyniku improwizacji aktorskich inspirowanych powieścią Idąc Rakiem Gintera Grasa. Spektakl reżyseruje Marcin Wierzchowski. Ta historia, którą opowiadamy, ona jest bardzo silnie o tym, co wydarza się pomiędzy rodzicami i dziećmi współcześnie, ale z uwzględnieniem promieniowania, które przychodzi z przeszłości. Czemu nie gramy na serio? A nie gramy na serio? Nie. Gramy jakąś komedię. Myślę, że to będzie spektakl o nienawiści, do czego prowadzi kultywowanie nienawiści, szczucie na innych i że taki ból, który został komuś zadany być może niesłusznie. Zbiory są co 25 lat w następnym pokoleniu. Dodaje jeden z aktorów Maciej Konopiński, prapremiera przedstawienia sprawa Dawida Frankfurtera o 19 na scenie malarnia Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Raper Kanye West zamierza wystąpić w Chorzowie. Niedawno nie wpuszczono go do Wielkiej Brytanii. Decyzja tamtejszych władz wywołała dyskusję, która teraz przenosi się do Polski. Zapowiadany występ budzi emocje i reakcje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kanye West ma wystąpić 19 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Informacja o koncercie szybko obiegła media, ale równie szybko pojawiły się głosy krytyki, szczególnie w kontekście wydarzeń z Wielkiej Brytanii. Artysta miał być główną gwiazdą Londyńskiego Wires Festival, jednego z największych festiwali hip-hopowych w Europie. Ostatecznie jednak brytyjskie władze nie wpuściły go do kraju, uznając, że jego obecność nie byłaby korzystna dla dobra publicznego. Organizatorzy festiwalu zdecydowali o odwołaniu całej imprezy. Decyzja miała związek z wcześniejszymi wypowiedziami West. Raper wielokrotnie publikował treści o charakterze antysemickim, a także wzbudził oburzenie sprzedażą ubrań z symboliką nazistowską, w tym koszulek ze swastyką. Dodatkowe kontrowersje wywołały jego wypowiedzi, w których odnosił się pozytywnie do Adolfa Hitlera. Planowany koncert w Polsce również spotkał się z reakcją polityczną. Ministra kultury sprzeciwiła się organizacji wydarzenia podkreślając, że wolność artystyczna nie może oznaczać przyzwolenia na szerzenie nienawiści. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. W tym wydaniu wiadomości kulturalnych to już wszystko. Zapraszam na kolejne o 16, a więcej informacji jest dostępnych na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl. Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu historycznej radiowca to tak Słowa i dźwięki. Reportaże i dokumenty. Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Tuż przed 83. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim dziś przed nami historia niezwykłej, zapomnianej postaci, która w getcie zginęła. Janina familier hepner była jedną z najbardziej utalentowanych i rozpoznawalnych pianistek dwudziestolecia międzywojennego. Jednak pamięć o niej nie przetrwała. Pozostały tylko trzy pamiątki, które stały się punktem wyjścia do poszukiwań Aleksandry Łapkiewicz. W zeszłym roku, w 2025, Żydowski Instytut Historyczny zdecydował, że muzycy getta warszawskiego będą patronami Marszu Pamięci i wtedy zostało wybranych kilka takich bardzo ważnych postaci i my jako dziennikarze Polskiego Radia zostaliśmy poproszeni o stworzenie takich audycji dokumentalnych na temat ich życia. No to była grupa dziennikarzy, lista nazwisk, jedne jakby bardziej znane, inne mniej, wśród nich Władysław Szpilman, taka naj no najbardziej znana postać. I, I ja tam w tej grupie pojawiłam się na końcu i de facto nie miałam wyboru. Została jedna postać, Janina Familiar-Hepner. To nazwisko wtedy nikomu nic nie mówiło, znaczy nam dziennikarzom, tak? to oczywiście pracownikom Żydowskiego Instytutu Historycznego na pewno tak, ale nam dziennikarzom wtedy to nic nie mówiło. I było tylko wiadomo, że o Janinie Familiar niewiele wiadomo. No ja najpierw z takim trochę entuzjazmem. No dobrze, to zrobię pierwszą audycję w życiu o swoich poszukiwaniach. No potem trochę ten entuzjazm w trakcie pracy przysiadał. No bo kiedy wpisałam jej nazwisko do internetu, to okazało się, że w zasadzie tylko notki biograficzne, krótsze, dłuższe, raczej krótsze parę takich zasadniczych informacji i, i tak naprawdę nikogo kto mógłby o niej opowiedzieć. Tak? Przez pierwsza strona inter internetu, druga strona internetu. Gdzieś w pewnym momencie natknęłam się na jakąś pracę doktor habilitowanej Katarzyny Naliwajek, muzykolożki, która wiele lat temu, kilkanaście lat temu przygotowywała wystawę poświęconą muzyce w okupowanej Polsce i to był pierwszy taki, taki trop, którego ja się chwyciłam, że ktoś kiedyś tą postacią się zajmował, bo, bo Janina Familiar-Hepner była bohaterką tej wystawy. I właśnie Katarzyna jak była pierwszą osobą, która zgodziła się ze mną spotkać i porozmawiać. I ta rozmowa była z, jednym, z jednej strony wzmacniająca, że coś się pojawiło, ale z drugiej strony no, też wzbudzająca mój bardzo duży niepokój. To było w lipcu ubiegłego roku, że nie jestem w stanie wyjść poza to, co ona mi powiedziała, bo de facto w tej rozmowie krążyłyśmy Również wokół biogramu, który przygotował Stanisław Dybowski w swojej książce poświęconej pianistom polskim i ten biogram jest owszem obszerny, ale nadal pozostaje biogramem. Kolejnym tropem, którym ja postanowiłam pójść, to trochę nie dowierzałam w to, albo chciałam się upewnić, że na pewno nie ma możliwości dowiedzenia się, kiedy Janina się urodziła. I to był taki pozytywny przełom, no bo to tu państwo w audycji, nie będę tutaj streszczać tej, tej, tej sceny, usłyszą to państwo w audycji, co się wydarzyło, ale właśnie okazało się, że, że jednak w tym wypadku mam szczęście I, i to gdzieś uruchomiło potem dalsze moje myślenie o tej, o tej audycji, że, że może jednak jakieś rzeczy się da, tak? może nie, nie do końca zrekonstruować, może... Prawda, nie, nie opowiedzieć, jakby nie, nie pokazać tak postaci, jakby, jakby pokazała ją przyjaciółka, czy jakbyśmy ją poznali ze wspomnień, ale, ale może jednak cokolwiek, cokolwiek. Tak się zastanawiam, czy prowadziłaś również poszukiwania związane z jakimiś. Członkami jej rodziny, którzy być może przeżyli Holokaust, trafili za granicę na przykład. W pewnym momencie tak, troszkę w, te, w tę stronę poszłam, ale dość szybko się okazało, że, że praktycznie nie ma tu szans. Myślałam, że tak nie będzie, bo Janina Familiar-Hepner ma podwójne nazwisko. Wiemy, że to, to nazwisko w którym momencie się pojawia, że to jest nazwisko jej męża. Natomiast żadnych informacji o tym mężu nie udało się nikomu do tej pory ustalić i mi również więc tak naprawdę wiem, że jej rodzice zmarli przed wojną. Są nekrologi. Brat to też jest, jego akt urodzenia się nie, nie zachował, w związku z tym o tym bracie też zupełnie nic nie wiemy, więc de facto ta rodzina, wydaje mi się, że zagłada, tak, zmiotła tę rodzinę, że, że nie ma tutaj żadnego śladu. Ale inny trop podjęłam, mianowicie pomyślałam, że skoro ona była tak znaną postacią, tak wybitną pianistką, która grała w Filharmonii, w Polskim Radiu wielokrotnie, wydała płytę, to może ktoś ją wspomina. No I tutaj bardzo dużo czasu poświęciłam archiwom Polskiego Radia i przesłuchałam naprawdę wiele wspomnień od właśnie Władysława Szpilmana, ale przez jakieś jeszcze inne osób, które gdzieś coś mogły mieć z muzyką przedwojenną do, do czynienia i nikt o niej nie wspomina. To było takie też bolesne w jakimś, w jakimś sensie. W ogóle tak naprawdę w tych wspomnieniach kogoś nie za bardzo się pojawiają inne postaci, albo to już są bardzo, bardzo, bliz, bardzo bliskie osoby. Ada Sali, na przykład słuchałam jej wspomnień, ponieważ występowały panie ze sobą, Janina jej akompaniowała, Natomiast też nie pojawia się w tych, w tych wspomnieniach, więc wydaje mi się, że, że nie, że po prostu nie było możliwości z tej, tej żywej pamięci, do, dotknięcia tej żywej pamięci. Przygotowałaś dla nas wiersz? Myśląc o tej audycji, oczywiście wiele jakichś takich ścieżek przedeptywałam, które się okazywały ślepe lub niemoż niemożliwe do zrealizowania. I właśnie w tych archiwach, kiedy słuchałam różnych audycji, Trafiłam na audycję profesora Bartoszewskiego, który opowiadał o getcie i tam przywoływał wiersz Władysława Szlengela, poety, który w getcie zginął. Ukrywał się podczas powstania i w maju 1943 roku został wraz z żoną rozstrzelany, kiedy ich kryjówka została odnaleziona przez Niemców. Tytuł tego wiersza to są dwie śmierci. Nie zdecydowałam się, żeby wykorzystać go w tej audycji, dlatego że wydaje mi się, że on jest po prostu czymś samym w sobie, jest świadectwem. Posłuchajmy go teraz. Dwie śmierci. Wasza śmierć i nasza śmierć to dwie inne śmierci. Wasza śmierć to mocna śmierć, szarpiąca na ćwierci. Wasza śmierć wśród szarych pól, od krwi i potu żyznych. Wasza śmierć to śmierć od kul, dla czegoś, dla ojczyzny. Nasza śmierć to głupia śmierć na strychu lub w piwnicy. Nasza śmierć przychodzi psia z zawęgła ulicy. Waszą śmierć odznaczy krzyż, Komunikat ją wymienia. Nasza śmierć hurtowy skład, zakopią. Do widzenia. Nasza śmierć jest w Waszej śmierci daleką biedną krewną. Gdy spotka Wasza naszą śmierć, nie wita jej na pewno. I w czarną noc, przez smugi mgieł, nad miastem w mroku w piekle. Dwie śmierci przeklinają się, złożecząc sobie wściekle. Na murku, patrząc w strony dwie, podgląda klutnie skrycie to samo chciwe, sprytne, złe i jednakowe życie.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 23 lutego 7 marca to są te dwa kalendarze gregoriański, i tego roku o dziewiątej chyba pod numerem to jest ogrodowa 55 chyba na ogrodowej z ojca Jakuba Familiera 30 lat i jego żony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 lata 90. XIX wieku. Jak mógł wyglądać muzyczny świat niezwykle uzdolnionej, wrażliwej dziewczynki? Ten czas od wielu lat opisuje Tomasz Lerski, historyk kultury, autor publikacji dotyczących początków polskiej fonografii. Powiedzmy, że familia Hepnerowa urodziła się w 1891 roku. No to nie mamy jeszcze niczego, nie mamy radia.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 O tym pisze i Rubinstein w swoich pamiętnikach, czy Paderewski, jak to wyglądało w domu, prawda, że był instrument i nolens, wolens, dzieci interesowało się tym, bo to była też ich pewna no, rozrywka. Janina Familiar ma 11 lat, kiedy po raz pierwszy występuje dla szerokiej publiczności.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 Skoro jej pierwszym nauczycielem był Włodzimierz Oberfeld, to znaczy, że no już trudno, trudno lepiej. Potem, kiedy miała około 16 lat, czyli około roku 1906, zaczęła się uczyć też w ten wyższy etap pod kierunkiem Aleksandra Michałowskiego, który był no, legendarnym nauczycielem i to było w Instytucie Muzycznym w Warszawie.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 Na, są ślady o jej recitalach w, radiu, w polskim radiu z utworami Mozarta. Szczerze, to jest z kuriera porannego. No, ja przekopałem wszystko. Tak. Więc, jak pisze recenzent tym przeglądu porannego o grze familii Hepnerowej, no dokładnie Felicjan Szopski. W jej wykonaniu było pogłębienie artystyczne, była doskonałość i piękne frazowanie.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 Właśnie też takie, takie miejsce, gdzie y, przyjeżdżały rzeczy do getta i odjeżdżały rzeczy z getta, czyli tę odrobinę jedzenia, którą przywozili, to tędy. No i wszystkie rzeczy, które rabowali z getta, też y, stąd odjeżdżały. Y, natomiast wielka akcja deportacyjna trwała od 22 lipca do 21 września 1942 roku. Około 300 tysięcy osób w tym czasie zabito.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 W Słowa i Dźwięki wysłuchaliśmy dziś audycji dokumentalnej Aleksandry Łapkiewicz poświęconej zapomnianej postaci Janiny familier hepner postaci, o której na pewno warto pamiętać. Justyna Piernik, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Literacka siesta. Małgorzata Szymankiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny fragment powieści Stanisława Brzozowskiego zatytułowany Jej Płomienie. Czyta Krzysztof Banaszek. Jest to nagranie z 2008 roku. Podano drugą butelkę. I to jeszcze powiem, panowie. Nie powinien nigdy człowiek siebie samego oszczędzać. Z geometrycznego punktu widzenia na samego siebie trzeba patrzeć. I cóż ja jestem? Mizerny punkcik, aby warto było o mnie dbać. I pamiętać, że tamto właściwie jest to nieskończone, a nie ja. Z ogrodu dobiegły głosy bawiących się dzieci. I trudno, panowie, mówił Kuźniecow, nie o sobie, ale o takich oto główkach złocistych, okędzierzawych, z geometrycznego punktu widzenia pomyśleć. Ale to wam przysięgam, że nadejdzie czas, a nic innego i im nie powiem. Człowiek nie powinien siebie oszczędzać. Pożegnaliśmy się z Wasylem Andrzejewiczem. Chcieliśmy spędzić pomiędzy sobą tę ostatnią, krótką letnią noc. Pobiegłem do domu spakować rzeczy i pożegnać się z rodzicami Adasia. Pomiędzy nim, a matką i ojcem stosunki były bardziej niż kiedykolwiek naprężone. Adaś miał wyjechać na kondycję, aby uniknąć nieustannego szpilkowania. Na mnie pan Bielecki też zezem patrzył, a miarkował się tylko przez wzgląd na majątek mojego ojca. Sytuacja zaostrzyła się od czasu przygody z księdzem Wincentym. Istniał zwyczaj, że maturzyści szli do księdza przed pierwszym egzaminem prosić o błogosławieństwo. Zbierano zazwyczaj składkę i tę po całej ceremonii doręczano księdzu w jakim haftowanym pularesie lub wyszywanej paciorkami portmonetce. Ksiądz za to po skończonych egzaminach odprawiał uroczystą mszę z kazaniem, specjalnie do młodzieży zwróconym. W tym roku jednak ksiądz Wincenty nie domagał. Doktor zakazał mu odprawiać nabożeństwa ze względu na wilgoć i chłód panujący w kościele. Do składek zabrakło pretekstu. Pomimo to na bożniejszym wydawało się świętokradztwem otrzymać błogosławieństwo gratis. Pierwszy podszedł do księdza jeden z braci Turskich. Podczas gdy ksiądz mruczał swoje zaklęcia, Turski wsunął mu do rękawa banknot. Ksiądz natychmiast zorientował się w sytuacji i każdemu następnemu podstawiał już rękaw tak, aby manipulacja łatwiejsza była do wykonania. Wszystko było dobrze póki po błogosławieństwo podchodzili chłopcy z rodzin przestrzegających tradycji i przechowujących ideały narodowe. Nadeszła jednak kolej na Adasia. Tu zaszło coś nieprzewidzianego. Ksiądz mruczał już przez długi czas łacińskie wyrazy, ale do rękawa nie przybywało nic. Przypuszczając, że Adaś nie mógł na czas przygotować pieniędzy, ksiądz od jednego błogosławieństwa przechodził do drugiego. Deklamował całą litanię. Adaś stał nieporuszony i przyglądał się księdzu. Później ksiądz Wincenty zapewniał, że mrugał on nawet lewym okiem. Wreszcie sytuacja stała się niemożliwa. Czułem, że parsknę śmiechem. Chcąc uniknąć tego, wybiegłem. Jakaś stojąca przed księżym gankiem dewotka twierdziła nawet, że trzasnąłem drzwiami. Po chwili wybiegł Adaś, czerwono od powstrzymywanego śmiechu. Długi czas tego dnia nie mogliśmy spojrzeć sobie w oczy bez śmiechu. Przypominała się nam bowiem twarz księdza Wincentego. W domu tymczasem zbierała się burza. Nincia i bincia miały wypieki, kiedyśmy wchodzili. Pani Bielecka leżała na otomanie, trzymając głowę w zawieszonym na haku rondlu. Był to niezawodny środek na migrenę i nieomylny znak cierpień duchowych. Pan Bielecki chodził bez krawata i chwytał się za gardło, ukazując w ten sposób, że się dusi. Gdy Adaś wszedł, usłyszałem od razu krzyk – Wszyscy bieleccy obracają się w grobie! Mój czcigodny kuzyn i jego rodzina nudzili się potwornie. Nuda zaś usposabia znakomicie do wszczynania tragedii rodzinnych. Wszyscy, nawet lecząca się rondlem ciocia bielecka, rozkoszowali się lubieżnie wprost sposobnością wplecenia w życie monotonne i bezbarwne czegoś podobnego do wydarzenia. Przekonania są potrzebne, Szczególnie w rodzinnym życiu, jako ideowe uzasadnienie i upozorowanie scen historycznych, których znędzniałe pozbawione wrażeń nerwy łakną jak pokarmu. Teraz cała rodzina drżała, aby sposobność nie wyśliznęła się. Nie było jednak o to obawy. I my z Adasiem byliśmy rozstrojeni przez egzamina i chorobę wrońskiego. Czy wiesz. Wołał pan Bielecki, że ja, twój ojciec, rumieniłem się za ciebie Pytano mnie, czy to są staropolskie zasady mojej rodziny I nie umiałem odpowiedzieć Stałem upokorzony i myślałem, za jaki grzech spada na mnie jeszcze i ta korona cierniowa – Jeżeli to szlachetna duma rodowa jest tym grzechem, który każesz, panie, w krwi mojej, to zważ, że my szczycimy się tym tylko, żeśmy wiary twojej do ostatniej krwi naszej bronić byli gotowi. Tu zachłysnął się i zrobił gest duszenia. – Adasiu, dziecko moje – odezwała się z bolałym głosem pani Bielecka – opamiętaj się, jesteś na złej drodze. Szczycisz się ze swego wykształcenia I zapewne wstyd ci, że masz tak głupią matkę Ale jaka jestem, taką już mieć musisz A mój własny chłopski rozum mam Ksiądz jest słusznie rozgoryczony Dojdzie do ciotki Walentyny i cofnie nam pomoc A stryje Emilian taki nabożny Hrabina Pelagia odkłoniła mi się tak chłodno dziś Że nie odważę się pójść na ten podwieczorek Familia była w swoim żywiole Adaś? Ogłuszony, zakrzyczany, w pewnej chwili całkiem machinalnie zagwizdał. Pani Bielecka zerwała się. Precz, rzekł pan Bielecki, to są chłopomańskie maniery. Rylskiego drogą pójdziesz. Precz mi z oczu, uszanuj siwe włosy ojca. Tu jest polski dom, który się iluminuje na cześć ocalenia cesarza, krzyknął Adaś. Tu u nas nie ma żadnej Polski. Co ojcu po jakiejś Polsce? To nie jest as atutowy ani znaczona karta. Pan Bielecki padł na krzesło i zamknąwszy oczy, zaczął ruszać nogami jak człowiek tonący. – Kona! – krzyknęła nincia. – Zabiłeś ojca! – jęczała pani Bielecka. Adaś wybiegł na miasto. – Ze mną państwo Bieleccy byli też sztywni, zwłaszcza płeć piękna – od czasu, gdy na wątpliwość pani Bieleckiej, czy ojciec zaaprobuje moje zachowanie wobec księdza, odpowiedziałem, że znam mego ojca i że dla niego właśnie jako dla rozumnego, religijnego człowieka wszelkie szalbierstwo religijne jest głęboko wstrętne i wzbudza niesmak. Księdza Wincentego szanuje hrabina Pelagia. Ojciec mój nie szanuje za to hrabiny Pelagi, rzekłem. Słyszałem potem, jak pani Bielecka wołała do męża. – Czy pozwolisz temu młodzikowi znieważać swoją żonę? Pożegnaliśmy się więc z ciocią i kuzynkami bardzo chłodno. Natomiast pan Bielecki zaszczycił mnie rozmową. – Dziwię się – mówił kuzynowi Oktawiuszowi, że kuzynka do naszych szkół do Galicji nie wysłał. – Boże, my pachołki, musimy znosić, że nasze dzieci mieszają z tą dziczą. To inna sprawa. – Ale kto może? – Zapewne, zapewne – Kuzyn Oktawian statysta jest Senatorska głowa Zawsze mówiłem to, ale ciężko, panie dobrodzieju Ciężko patrzeć na to Czy to Adaś taki był? Dzisiaj kuzyneczek inaczej na to zapatruje się Ja wiem, demokracja, zasady Panie Boże miły, byłem i ja młody, panie dobrodzieju nie ten jest Bóg, który w sykstyńskiej kaplicy Lecz ten, co z rozwichszoną brodą Z mieczem w dłoni na czele ludów Tak, tak Ale z doświadczenia i szczerego przekonania mówię Jest różnica między nami U nas nawet taki Mierosławski był pan Z fantazjami A tutaj ich demokracja, panie, czyste chamstwo Wy sobie, panowie młodzi, myślicie, że my już nic nie wiemy O niczym nie myślimy a my po swoich gabinetach, po naszych dworkach, dzień i noc, kuzyneczku, myślimy. I wspomnisz, kuzyneczku, moje słowa. January Bielecki ci to mówi. Brak zasad ich zgubi. Podstaw nie ma. I nie może inaczej być. Nie ma godności ludzkiej. Wiary nie ma. I patriotyzmu. Miłości ojczyzny. U nich nawet samego tego wyrazu nie ma. Ojczyzna. Uważasz, kuzyneczku?